Game. Wszystko, co my jest jasne i tajemnicze. Książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, idy i, i gnioty. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 22 listopada 2025 roku. Słuchacie właśnie 578 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami fan piesków i fan horrorów, Szymon szmaś To ja, witam Was i zapraszam na recenzję horroru o pieskach, czyli filmu Good Boys 2025 roku. W sumie to ja chyba lubię wszystkie zwierzęta, ale w tym odwiecznym konflikcie z cyklu psy czy koty, psy kontra koty, ja zawsze staję po stronie psów. I gdybym nie mieszkał w bloku, to zapewne sprawiłbym sobie w pierwszej kolejności ze zwierzątek właśnie psa. No ale mieszkam w bloku, w wielkim mieście, więc zostają mi pieski w internecie i w filmach. I dlatego na film Good Boy czekałem i miałem wobec niego też spore oczekiwania. Miałem te oczekiwania, ponieważ po pierwsze to horror, w którym fabułę obserwujemy z perspektywy psa. Nie wiem, czy był kiedykolwiek taki film, były takie sceny pewnie, tak, e, jasne, ale taki film chyba jeszcze nie. Po drugie Bogusia i Kuba, Kuba z o filmówce przy Kremówce i Ogórki Podcast, chwalili ten film, bo widzieli go na Oktopusie, na festiwalu w sierpniu bodajże. No a jakoś tam z ich opiniami na ogół mi po drodze. No i po trzecie zwiastuny puszczane w polskich kinach już od chyba, nie wiem, dwóch, trzech miesięcy wyglądały zachęcająco. Miałem z nim jednak lekki problem, bo ten zwiastun sugerował, że nasz piesek będzie walczył z jakimś zombie czy innym opętanym. On tam schodzi sobie po schodach, słyszy jakieś hałasy, no i widzi tak dziwnie Kroczącego przez pomieszczenie człowieka, potem widzimy jakąś inną osobę, która mówi, że przyszła na nią pora, no i mnie się to skojarzyło z apokalipsą zombie jakoś od razu. Ostatecznie sprawa jest o wiele mniej jednoznaczna: intryga jest w sumie ciekawsza. I to mówiąc, mówiąc, że miałem duże oczekiwania, że znajomi chwalili i że intryga w rzeczywistości jest ciekawsza niż mi się wydawało, Mogę przyznać, że Good Boy to jest mój największy zawód 2025 roku, jeżeli chodzi o Kinogrozę. Nie najgorszy film, ale największy zawód właśnie przez to, że oczekiwałem czegoś wyjątkowego i przy okazji naprawdę dobrego. A po seansie, po seansie uznałem, że jest to zmarnowany potencjał i nawet jakoś mi się nie chciało tego nagrywać tak naprawdę. Dlaczego? No to dowiecie się tego już za chwilę. Reżyserem tego filmu jest Ben Lionberg i Good Boy to jest jego debiut pełnometrażowy. Scenariusz napisał reżyser we współpracy z również debiutującym Aleksem Kanonem. I ta historia opowiada o losach Indiego. Głównym bohaterem jest Retriever z Nowej Szkocji. To nie jest Golden Retriever, to jest jakiś inny gatunek psa. Nie znam się na rasach, ale sieć twierdzi, że to jest Retriever z Nowej Szkocji o imieniu Indii. Psiak, który ewidentnie jest wrażliwy na zjawiska nadprzyrodzone i słyszy, widzi oraz czuje więcej niż przeciętny człowiek. Głównym bohaterem ludzkim tego filmu jest Todd, jego opiekun, który zmaga się z poważną chorobą. Po jej ataku na samym początku trafia do szpitala, teraz chwilowo dochodzi do siebie, ale zamiast kontynuować leczenie udaje się do opuszczonego domu w lesie. Jest to dom spadek po dziadku, który mieszkał tam do swojej śmierci wraz ze swoim psem. No i tot zabiera tam do tego domu na odludziu Indiego. Gdy siostra nęka go telefonami i pytaniami o stan zdrowia, pada teza, że dom podobno jest nawiedzony. A Indi już od przyjazdu widzi tam dziwną, cienistą istotę i różne inne dziwne rzeczy. Tyle myślę wystarczy jako wprowadzenie do fabuły. Fakt, iż jednak nie obserwujemy pieska uciekającego przed atakującymi zombiakami mnie bardzo ucieszył, bo naprawdę trochę się tego obawiałem. I też w tym kontekście obawiałem się tego, czy ten pies nie zostanie jakoś tam, wiecie, no skrzywdzony w toku filmu. Wiadomo, że tylko w ramach efektów specjalnych i tak dalej. No ale jednak e, taki trigger warning mi się w głowie gdzieś załączył. Od razu uprzedzam, Coś tam się temu pieskowi tutaj dzieje jest kilka takich trochę potencjalnie niebezpiecznych scen, ale ostatecznie no nie dzieje mu się krzywda na ekranie. Tak? Nikt mu niczego nie łamie, nie wycina i tak dalej. Raczej pod tym kątem możecie być spokojni, że jesteście wraż bardzo wrażliwi tak? na cokolwiek, co się dzieje ze zwierzętami, no to może sobie jednak ten film odpuśćcie, ale tak co do zasady nie ma tragedii. Tak? Yy, indie Jakoś tam dotrwa do wielkiego finału. Dobra, ale wracając tutaj do tej intrygi. Cieniści i tym podobne istoty, już na starcie podbiły moje oczekiwania, tak? Zobaczyłem jakieś dziwne cienie w tle i pomyślałem sobie, oho, ciekawe, ciekawe co z tego wyniknie. Do tego dochodzi tajemnica dziadka, jego psa i śmierci, bo oboje odeszli w tym domu. Tajemnica naszego ludzkiego bohatera, jego choroby, tajemnica tej mieściny, tak? Tej okolicy, tego domu. Być może jakieś duchy, mam jeszcze niepokojącego, myśliwego z sąsiedztwa, jakieś oczy świecące w oddali w ciemności, tam czasami widzimy. Jest sporo takich elementów budujących atmosferę grozy i to wszystko mi się podobało. Zapowiadało się no wręcz arcy ciekawe kino, no ale niestety diabeł tkwi w szczegółach. I ja zacznę jednak od tych rzeczy pozytywnych i też zaznaczę, że ogólnie jednak polecam zapoznać się z tym filmem no bo jest przede wszystkim oryginalny Tak to jest horror, który ciężko przyrównać do jakiegokolwiek innego filmu dlatego jednak warto się z nim zapoznać nawet jeżeli ostatecznie możecie być po seansie trochę zawiedzeni no i tak jak mówię, zaczynam od plusów Filmowy Indy, który zresztą w realu także nazywa się Indie, i żeby było zabawniej, my tutaj widzimy przez moment fragment Indiany Jonesa, tak? więc wiemy już skąd się wzięło imię naszego pieska i w realu i w filmie. Otóż on nie jest psem trenowanym do gry w filmach, a prywatnym psem reżysera. Podobno ten film powstawał przez jakieś 3 lata, przez 400 dni filmowych, zanim udało się te wszystkie sceny z psem. Jakoś tam wyreżyserować. Jest to możliwe, ale trzeba przyznać, że było warto tyle czasu temu poświęcić, bo pies jest reżyserowany bardzo dobrze. Chodzi o to, że ta psia perspektywa to nie jest po prostu powiew świeżości, a wichura świeżości i ona jest ukazana naprawdę z pomysłem i pewną taką świadomością twórczą. Pewnie kojarzycie horrory, w których na przykład dzieci widzą więcej niż dorośli. Nie? Dziecko widzi jakiegoś tam ducha, sylwetkę, czegoś cień, a dorosły nie zwraca na to uwagi. No to tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym. Tylko wygląda to tak, że indi widzi, słyszy, czuje więcej, a jego właściciel Todd już niekoniecznie. I to jest kręcone naprawdę sprawnie. Gdy pies coś widzi, czuje, no to on się na przykład wpatruje w jakiś punkt pomieszczenia i my czujemy, że on tam coś widzi. Nie wiem jak to kręcono, czy używano jakiegoś lasera, czy ktoś tam coś ustawił, czy właściciel tego psa tam stał w tym momencie, ale ten pies rzeczywiście się wpatruje w ten punkt. Gdy zapiszczy, czy poruszył uszami, no to wydaje nam się, że naprawdę się boi, czy martwi. I rzeczywiście potrafimy z tym psem empatyzować. Pamiętajcie, że psy nie mają mimiki jako takiej, tak? Znaczy jakąś tam mają, ale e, trudniej jest wychwycić e, radość, zadowolenie, smutek, strach u zwierzęcia niż u człowieka jednak, tak? E, bo Psie na przykład, gdy pies się cieszy, tak, no to poznajemy to raczej po, nie wiem, megdaniu ogonem, a niekoniecznie po tym, jak ma ułożoną tam, nie wiem, szczękę, walgi, usta, etc. Więc to nie było łatwe zadanie, ale wydaje mi się, że się udało. Też tutaj twórca opowiada. W różnych materiałach dodatkowych i wywiadach, jak to mniej więcej osiągał, że w dużej mierze właśnie też samą warstwą audiowizualną, tym w jakim kontekście ten pies jest pokazywany, że to nie jest tak, że ten pies nagle robi inną minę, tylko jest tak kręcony z jakimś właśnie mrocznym tłem, mroczną muzyką, żebyśmy my odruchowo oczekiwali, że on jest przerażony czy coś takiego, ale to działa, tak? to jest fajna technika pracy. To się tutaj sprawdza. Kamera nie jest też do psa podczepiona, bo ja troszkę się zastanawiałem, czy tak nie będzie. Wszyscy mówili, nie? że to jest psie POV. Wszystko być kręcone z punktu widzenia psa pokazywane i bałem się, że wiecie, to będzie pies z GoPro, który biega po prostu po lesie, po schodach, co pewnie w niektórych sekwencjach byłoby ok, ale no na przestrzeni całego filmu mogłoby męczyć. Tutaj to tak nie wygląda. Mamy kamerę, która jedynie symuluje punkt widzenia psa i w sumie to wręcz w taki oszukany sposób, bo tak naprawdę często znajduje się wyżej niż ten pies, jest nad Indim, za Indim i to nie jest psia perspektywa tak naprawdę, ale nie jest też ludzka, więc pasuje do filmu. Tak Jesteśmy w stanie ją kupić jako tę perspektywę no właśnie zmodyfikowaną zwierzęcą i co ważne kamera się nie trzęsie. Nie wybija jak jakieś tanie fanfutycz footage, tylko no, wypada całkiem profesjonalnie. Elementy fan footage mamy pewnego rodzaju znalezione taśmy, gdyż momentami oglądamy VHS-y nagrane przez dziadka, troszkę wyjaśniające no właśnie ostatnie dni z życia tej postaci i bohater to ogląda razem z psem na wielkim, znaczy nie na wielkim, po prostu na ekranie telewizora w tym domu. Ale cała reszta to nie jest fan footage, tylko normalnie nakręcony film fabularny, jedynie z tą psią perspektywą. I ta psia perspektywa jest tutaj też widoczna w tym, że ludzie, poza tymi właśnie na przykład na filmach, na VHS-ach, są kadrowani w taki sposób, że my ich często nie widzimy w całości, albo nie widzimy ich twarzy, są jakoś tak w tle, są trochę zblogowani, albo ta głowa jest jakoś przycięta przez kadr, czy coś momentami? To wypada kapka absurdalnie, nie? No, bo to się też kojarzy z jakimiś, nie wiem, no, filmami animowanymi, serialami animowanymi, gdzie właśnie dorośli są kadrowani do pasa, tak czy właśnie do e, szyi, do balków, ale już głowy nie widać. To jest trochę sztuczne, ale jednocześnie no, gdzieś tam spójne z tą koncepcją, tak, e, psiej perspektywy, czy znaczy spójne. Może to nie jest tak, że psy nie widzą ludzkich twarzy i głów, ale jak gdyby, no, skoro ma być film z perspektywy psa, no to jakoś to tam pasuje, rozumiem, zamysł autorów. Tutaj ten, tę wizję artystyczną, może tak to ujmę. Jeżeli chodzi o grozę, no bo mówimy o tym w nawiedzonym podcaście, to miał być horror, no to jest tak sobie, bywa klimatycznie, klimatycznie bywa, strasznie rzadziej, mamy kilka jumpskers, które no na mnie akurat działają, no bo ja jestem raczej wrażliwy na tego typu sceny, jedna jest rzeczywiście fajna, mamy podwójnego jumpskera. najpierw coś wbiega po schodach na naszego pieska, a potem się okazuje, że to był tylko psikoszmarek, <gryw> widz się w tym momencie uspokaja, nie jest taki, aha, okej, okay, dobra, piesio się obudził fajnie i w tym momencie coś go wciąga pod łóżko, Fajny moment, rzeczywiście krzyknąłem, podskoczyłem, dałem się złapać na 200%, ale poza tym ten film nie jest jakoś szczególnie straszny. tak Klimat ma grozy nie za wiele. I właśnie, mamy psa, który wyczuwa więcej niż ludzie, który widzi, słyszy i czuje więcej i który śni psie koszmar. I to jest też taki element świeży. Niby znamy to z horrorów, ale tutaj ja się na to złapałem i to tak trochę film może tego nadużywa, ale gdzieś tam doceniam znowu tak Psi koszmar w filmie, pies, który budzi się z koszmaru i potem dzieją się inne rzeczy, szanuję. Niestety przy tych wszystkich zaletach i tym potencjale świeżości, oryginalności, kreatywności, no ja tu widzę ten potencjał, ale jednak jako zmarnowany, bo ten film jest zwyczajnie potwornie nierówny i relatywnie nudny, a do tego dziwnie wyreżyserowany, jeżeli chodzi o ludzi. Mówię, że jest relatywnie nudny, a on trwa raptem 72 minuty, a autentycznie momentami, tak jak momentami mnie wciągał, tak w innych chwilach sprawiał, że zawieszenie niewiary totalnie uciekało i zdarzało mi się zerkać nawet na zegar i mam wrażenie, że jeżeli tego filmu nie będziemy oglądali na raz w kinie na przykład, no to jest duża szansa, że zrobimy pauzę sobie i będziemy go oglądać na raty najsłabszym ogniwem, najsłabszym elementem są dla mnie tutaj ludzie a właściwie aktorzy ludzcy i to jak są tutaj poprowadzeni ja mam wrażenie, że w tym filmie nie ma jednego dobrze napisanego dialogu i wszyscy rozmawiam jak maszyny jakby nie grali ze sobą w jednej scenie tylko nagrywali swoje sceny osobno, nie słysząc drugiej osoby. To niezależnie od tego, czy widzimy scenę rozmowy telefonicznej i no rzeczywiście jak gdyby, tak, no bardziej słyszymy tę jedną stronę po jednej stronie telefonu, czy w momencie, gdy dwie postacie po prostu w realu stoją obok siebie i rozmawiają ze sobą, Wszystkie te rozmowy są mega sztuczne i bohaterowie brzmią jakby byli, nie wiem, zmęczeni, niewyspani. Jeszcze rozumiem to w przypadku głównego bohatera Toda, który jest ciężko chory i któremu też w toku filmu jeszcze się pogarsza, więc tutaj to by miało może nawet jakiś sens, ale gdy jego siostra mówi głosem robota zombie, albo gdy sąsiad myśliwy mówi tak samo, to początkowo przewracałem oczami, a po w pewnym czasie no, zacząłem się śmiać w duchu. I w dodatku to wszystko brzmi jak voice-over, jakby to było nagrywane w studio. Jakby bohaterowie siebie nie słyszeli, nie widzieli i jeszcze nagrywali to w studiu jakoś osobno i brzmi to mega sztucznie. Nie pasuje do sceny. Nie mamy lipsynku. To nie jest tak, że to się nie pokrywa. Znaczy, w sensie nie, nie da się ocenić lipsynku, no bo nie widać tych twarzy postaci, ale to brzmi tak, jakby właśnie to nie oni mówili, tylko to był głos nałożony na inne sceny. I tego jest tutaj cała masa, tak? W jednej stronie, przykładowo ludzka postać znajduje trupa i prawdopodobnie dowiaduje się o śmierci bliskiej osoby, no i można oczekiwać jakiejś reakcji. Nie można oczekiwać różnych reakcji, ale ona mówi po prostu o Boże i potem niby trochę szlocha, trochę pociąga nosem, ale bez żadnych większych emocji, niezagłośno, bez ruchu. Ciało po prostu widzimy właśnie zblurowane, stojące w punkcie, bez żadnych gestów, bez oddechu. No autentycznie mi się w tych momentach przypominały sceny czasy, przepraszam, nie sceny, gdy nagrywaliśmy ramy fabularne do podcastów i czasem prosiłem ekipę, tam pisałem na przykład do Mando Jerry'ego, skóry słuchajcie, nagrajcie mi takie i takie zdania, nie? No i na przykład odgłosy krzyku, odgłosy płaczu, śmiech, czy coś takiego, no to efekt końcowy był, był podobny, tak? Właśnie jak tutaj ten voice -over momentami. Totalnie mi się to gryzło. I to chyba nie jest wina słabych aktorów, a reżyserii gdyż te ludzkie interakcje też w scenach, gdy właśnie dwie postacie są obok siebie także bywają dziwacznie ukazane przykładowo bohater w pewnym momencie pożycza generator prądu od sąsiada no i wbija do tego sąsiada my widzimy jak on już przenosi generator gdzieś tam wynosi z jakiejś szopy czy skądś pakuje go do bagażnika i po chwili wsiada do auta i odjeżdża. I nie ma żadnej sceny, nie wiem, pożegnania, podziękowania, podania ręki, miłego dnia, niczego. Tak, To, to, to, to wygląda tak absurdalnie, że ja autentycznie znowu przewróciłem oczami po chwili się zaśmiałem na zasadzie, co się wydarzyło. Nie, W sensie, why? Czemu? Jak, czemu to jest tak nakręcone? Jakby tego sąsiada w ogóle nie było. nie, Nawet sobie pomyślałem, dobra, może to jest jakaś wizja, może facet, w sensie on jest, on jest chory, tak? może tam ma jakieś zwidy też, albo te nadprzyrodzone rzeczy mu mieszają w głowie, nie wiem. No ale nie, no ten sąsiad chyba tam istnieje. Tak by mi sugerowały gdzieś tam późniejsze e, sceny. No nie wiem o co chodzi, ale jest to wszystko dziwne. Więc podsumowując, ludzcy bohaterowie wydali mi się potwornie nienaturalni, w tym także główny bohater ludzki. I jasne, to Indi jest tą postacią, którą mamy śledzić, ale jednak to kręci się wokół niego przez większość filmu. Mężczyzna w dodatku podupada na zdrowiu w toku fabuły. Naprawdę bywa z nim kiepsko, więc zakładam, że powinniśmy mu jako widzowie troszkę współczuć. Powinno mi na nim zależeć, albo chociaż powinienem się martwić o niego w kontekście psa, tak, co się stanie z tym psem, jak bohater na przykład tam zejdzie gdzieś po drodze, a w drugiej połowie filmu tak naprawdę Todd był mi zupełnie obojętny. Wydaje mi się być taką niesympatyczną wydmuszką, bo to nie chodzi o to, że on jest jakimś antybohaterem, nie? że on ma celowo budzić we mnie negatywne emocje, tylko jest taką postacią bez właściwości, która której cechą jest to, że jest niezbyt miły wobec sąsiada, siostry, czy nawet tego psa, co nie jest niczym uzasadnione. tak? Ma tego pieska i zamiast z nim właśnie pogadać, jakoś wyrazić swoje emocje wobec niego, no to albo go traktuje jako powietrze, albo znowu jest wobec niego niemiły. To też coraz mniej mnie obchodzi, co się z tym bohaterem tak naprawdę stanie. W dodatku czasami zupełnie nieadekwatnie reaguje na wydarzenia wokół siebie, i to też to mógł być fajny gimik ale mam wrażenie, że coś tutaj w tej wizji się posypało, bo bohater momentami w ogóle nie reaguje na rzeczy takie fizyczne wokół siebie. Bo jak już wspomniałem, nasz psiak widzi, słyszy, czuje więcej. I to jest fajne, to jest dobrze wyreżyserowane, pokazane, rzeczywiście gdzieś tam jestem w stanie to uwierzyć, ale czasami to nie jest tylko tak, że gdzieś być może jest jakaś istota, jakiś cień, Coś. Tylko w pomieszczeniu się dosłownie coś porusza. Albo gaśnie światło, albo gaśnie świeca, która była przed chwilą zapalona, albo pod sufitem mamy kryształki feng shui i one się poruszają mimo braku przeciągu. I nasz bohater w trzecim akcie reaguje na takie rzeczy, czyli tam gdzieś się spojrzy, nie wiem, odruchowo coś powie w stylu halo, czy jest tu ktoś, czy coś takiego a w pierwszym i drugim akcie na ogół nie. I rozumiałbym, gdyby na przykład ta postępująca choroba, a więc i bliskość śmierci mogłyby mu ułatwiać przykładowo dostrzeżenie tego czegoś więcej, czegoś potencjalnie nadprzyrodzonego. Nie, to by było ok, jakoś tam logiczno, sensowne, ale on tutaj nie zwraca uwagi na fizyczne zjawiska wokół siebie i to znowu mi się trochę gryzie i wybija mnie gdzieś tam z tego zawieszenia niewiary. Pies reaguje, pies jest wiarygodny, a ten bohater jest jakiś taki dziwny, robotyczny. Nienaturalny. To w ogóle wywołuje jakąś dolinę niesamowitości we mnie, wręcz, nie? Czyli, tak, niby widzę te ludzkie postacie ale jednocześnie zaczynam się zastanawiać, nie, może one nie istnieją, to może ich w ogóle nie ma w tym filmie, tak, o co chodzi, czemu one się tak zachowują. Dodatkowo momentami w tej fabule mamy jakieś takie dziwne przeskoki czasoprzestrzenne. Rozumiem, że momentami śnimy psie koszmarki i potem pies budzi się w innym miejscu tak i to, co tam przed chwilą gdzieś działało w tle, no to teraz tego nie ma, tak, No bo to był tylko sen. Ale dwa czy trzy razy śledzimy jakieś wydarzenia i potem nagle się okazuje, że jesteśmy w innym miejscu, w innej sytuacji. I Ja nie wiem dlaczego. Przykładowo, jeżeli widzieliście film, to nie, nie zdradza za wiele, tak, ale tylko zarysuję kontekst. No to w jednej sekwencji bohater jakby traci przytomność w domu, a pies wpada w pewną pułapkę, w pewne sidła w lesie. No i mamy właśnie dwie postacie w dwóch różnych miejscach, w bardzo konkretnym położeniu, też niezbyt fajnym. A po chwili pies pojawia się w innym miejscu, pan jest przytomny, i tak naprawdę nie była scena przebudzenia ze snu i ja nie mam, nie mam pojęcia, co tak naprawdę tutaj zaszło. Już do końca seansu się tego nie dowiedziałem i nadal tego nie wiem. Również ta cała zakręcona intryga nadprzyrodzona z biegiem czasu coraz mniej do mnie przemawiała. Ta mroczna istota czy istoty, no nie chcę powiedzieć za wiele, nie, ale to coś, co się tam czai, to nie jest po prostu jakiś tam zwykły, cienisty czy inne czarnookie dziecko, ani też zwyczajny duch jakiegoś trupa sprzed 10 lat. To ma jakieś tam znaczenie w kontekście całej tej fabuły i na papierze to jest wątek, który ja powinienem chwalić. On mi się tak konceptualnie podoba, ale mam wrażenie, że twórcy pokpili sprawę i z subtelnego straszaka o drugim dnie zrobili jakiś festiwal dziwności w którymś momencie. Wymyślili sobie mrocznego, smolistego awatara czegoś, ale zamiast trzymać go w cieniu to dość szybko wypychają go na środek sceny i potwór staje się przez to mniej straszny, więc twórcy dorzucają na siłę trochę jakieś kościotrupy właśnie ludzkie czy zwierzęce, sporo krwi, jakąś dziwną jaskinie, fioletowe światło jakieś inne cuda i to co mnie początkowo intrygowało i straszyło zamienia się w jakieś freak show w jakieś w ogóle show nie? w coś co niekoniecznie mi się kojarzy z horrorem. Co nawet nie chodzi o to, że to jest kampowe, przegięte, nie wiem, że jest gęsioskórkowe jak efekty w to witajcie w dery, tylko po prostu jakoś mi się gryzie z tą początkową tajemnicą i tym w miarę poważnym klimatem całej tej produkcji, bo tutaj nie ma elementów komediowych, to jest raczej slow burner i gdy potem nagle pojawiają się takie, powiedzmy, fajerwerki grozowe, no to we mnie to grozy nie wzbudzało. Przerażała mnie sylwetka czająca się na Indiego, czy kapiąca, nie wiadomo skąd, smolista plazma za pierwszym razem, czy za drugim razem, ale za czwartym, piątym już niekoniecznie, a w finale bardziej zastanawiałem się, co tak właściwie się stało, na co patrzę, co ten pies trzyma w zębach i jak może to ciągnąć, skoro na górze... No właśnie, jeżeli oglądaliście, no to pewnie wiecie, o czym mówię. Totalnie mi się gryzło to, na co patrzyłem i nie rozumiałem tego. Nie wiem, może... Może to jest jednak świadoma decyzja, nie jakiś wypadek przy pracy czy coś. Może te dialogi miały być takie sztuczne, by pokazać, że z punktu widzenia psa komunikujemy się jak roboty. Tak? Że dla psa to jest właśnie jakiś voice over, który nie współgra ze sceną. Może te wszystkie udziwnienia miały uratować film przed zarzutem, że film jest nudny, że jest zbyt symboliczny. Tak? Że to jest jakiś post-horror zamiast po prostu rozrywkowego filmu. Dla mnie jednak obie te rzeczy niszczyły imersję. I sprawiły, że ostatecznie oceniam Good Boya letnio. I to mocno letnio. Ja widzę tę całą oryginalność, doceniam pomysł wyjściowy, świeżość, pokłady kreatywności, ale cały film niezwyczajnie trochę znudził, trochę zmęczył. Końcówki autentycznie nie rozumiem. Ja nie wiem, co się tutaj wydarzyło. Też w kontekście metafory tego, czym jest to tak? czy znaczy zło, czym jest to nadprzyrodzone, czym jest ta cienista, smolista rzecz w świecie przedstawionym, to jeżeli przyjmuję tę symbolikę, którą twórcy mi sugerują, no to nie za bardzo rozumiem, jak wytłumaczyć tam, nie wiem, to, że się wyrota do piwnicy otworzyły, a co dopiero, że tam jakaś jaskinia się pojawiła czy coś. Autentycznie no, nie widzę tutaj związków przyczynowo skutkowych nie ogarniam tego i końcówki i, i jakoś to do mnie nie przemawia. Tak, Wolałbym, by twórcy skupili się na piesku i na klimacie, w sensie na takim subtelnym budowaniu grozy, czyli by dali nam więcej psa, który po prostu robi psie rzeczy, bawi się, je, biegnie za zwierzątkiem, niucha, cieszy się, macha ogonem i tak dalej, a potem konfrontuje się powoli z połową tych dziwnych rzeczy, które ostatecznie trafiły do filmu, żebyśmy mieli więcej tych klimatycznych, ale właśnie wprowadzanych powoli elementów, a niekoniecznie straszną istotę w centrum kadru w pełnym świetle czy może nie w pełnym świetle, no ale w całej okazałości w pełnej krasie No, przy czym przyznaję, że ja w przyszłości pewnie sprawdzę kolejne filmy Leonberga i Kanona no bo twórcy moim zdaniem trochę nie podołali jednak tutaj reżysersko i scenariuszowo trochę popłynęli momentami w dziwne rejony ale no za samą kreatywność dostałem jakiś tymczasowy kredyt zaufania i mam nadzieję, że coś jeszcze kiedyś jest. stworząc, zwłaszcza ten film, raczej się przyjął dobrze. Nie sprawdzałem box office'u, ale no recenzja miał mega pozytywne, aż zadziwiająco pozytywne i też nie wiem, czy to ze mną jest coś nie tak, bo masa osób pisze, czy znaczy jest masa opinii podobnych właśnie, że no oryginalny, ale fabularnie no to Miałki, podoba mi się na MDB. jest jedna taka recenzja, która mówi, wspaniały pies uwięziony w średnim filmie, czy coś takiego, no to ja to tak widzę Wątek psa super, ale film całościowo średni, ale jest też sporo opinii, że to jest przerażające kino, że naprawdę skóra się jeży na plecach, no nie ogarniam, tak nie wiem, to ma klimacik, ale no co najwyżej tych takich średnich odcinków po tamtej stronie, tak? No dobra, no to chyba tą myślą zakończę, powtórzę ode mnie tylko 6 na 10, tylko, no to nie jest może bardzo niska ocena, ale no spodziewałem się, że to będzie dziewiątka, może i dycha, ale nie wyszło, nie pykło. Jeżeli film widzieliście, no to dajcie znać, jak wy do niego podchodzicie, możecie też swoje legowo napisać, jak rozumiecie to zakończenie, tak? co się z tą piwnicą wydarzyło, jakim cudem i tak dalej, bo, bo ja nie wiem. I w sumie chętnie się dowiem od kogoś z Was. Tak zazwyczaj to ja wykładam na koniec interpretacji, a tutaj autentycznie po prostu wyszedłem z sensu i stwierdziłem I have no idea i tyle. I to myślą zakończę. Zapraszam do dyskusji i tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.